Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dzisiaj Michał, komisarz Sef Ogrodowicz. Całem Sef. Siemanko Jerry i witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy. No i realizujemy dzisiaj zapowiedź tak naprawdę już z dawna zapowiedzianą, czyli podyskutujemy sobie o najnowszym Predatorze, czyli Predatorze Badlands który miał premierę swoją z naszej perspektywy no dosłownie kilka dni temu, bo premiera światowa to był 7 listopad bieżącego roku. No i to jest tak naprawdę już kolejny z filmów wyreżyserowany, stworzony przez Dana Trachtenberga, o którym rozmawialiśmy przy okazji Prey, o którym rozmawialiśmy przy okazji Predatora, Zabójcy Zabójców czyli tej animacji która trafiła bezpośrednio na Disney Plus no i właśnie po dwóch filmach, jednym aktorskim jednym animowanym, który trafił bezpośrednio na streaming, wiedzieliśmy, że w tym roku doczekamy się Predatora kinowego no i co prawda o tym trochę rozmawialiśmy w tych wcześniejszych odcinkach, ale dla porządku, żeby się też to tutaj znalazło, bo to myślę, że może być też ważny aspekt dla wielu widzów w podejściu do, do tego tytułu. Jakie były twoje oczekiwania, Sew? Czy ty widziałaś w ogóle trailery, jakieś materiały przed tym filmem, czy nie wiem, podchodziłeś do niego zupełnie, zupełnie na świeżo? Znaczy, Tutaj od razu odniosę się dla tych słuchaczy, którzy nie słuchali ewentualnie naszych omówień właśnie Preya, czy też e, animacji Pogromca, e, Pogromca Potworów, bo chyba taka jest polska nazwa. E, odsyłamy do tych materiałów, bo, żeby sobie zrobić ewentualnie taką trylogię Predatorów. E, jeżeli chodzi o Predatora Badlands, który, którego po, muszę powiedzieć, że polskie tłumaczenie jest strefa zagrożenia... Eee, można było zostawić Jakby totalnie, totalnie nie widzę nie, nie czułem potrzeby, żeby to tłumaczyć eee, Albo nawet bym no Ja wiem, że Badlands to też jakoś pustkowia mi pasują Ale w kontekście tego filmu może nie za bardzo Ale jeżeli chodzi o oczekiwania Ja po pierwsze, jak chyba większość z nas Trochę była zaskoczona tym, że ten film został zapowiedziany Bo pierwsze informacje pojawiły się Relatywnie późno I trochę to było zaskoczenie, że mhm. Poza animacją tak. w 2025 roku Dostaniemy też film aktorski I, i jakby wszyscy troszeczkę zszokowali ale okej, okay, wiadomo, Predator na dużym ekranie to prawie zawsze na plus. Um, I ja powiem tak, bardzo przyjemnie oglądało mi się trailery. Znaczy się one były tak zrobione i tak zaakcentowane i tak przygotowane, że... Wiedziałem, że będzie Predator, wiedziałem, że będzie łączenie z Wayland Yudani, że jakby ten świat, uniwersum Aliena i Predatora będzie w jakiś sposób znowu krzyżował swoje drogi, ale nie do końca wiemy jak. To znaczy wiedzieliśmy, że będą Androidy, czy też powiedzmy Syntetyki, ale było to. Ja się cieszyłem pod tym kątem, że ten trailer rzeczywiście niewiele zdradzał, bo to jest pewnego rodzaju problem, gdzie często filmy dosyć dużo nam prezentują, pokazują. Natomiast tutaj po prostu było pokazane, że będziemy mieli młodego Predatora, który z jego perspektywy będziemy oglądać przede wszystkim akcję, który będzie wykonywał jakieś niemal niewykonalne, niemożliwe zadanie. I to mi wystarczyło. Jakby sam fakt tego, że film będzie przede wszystkim z punktu widzenia Predatora, który jest protagonistą, już było czymś, co w zupełności wystarczyło dla mnie, jeżeli chodzi o zachętę. No bo pamiętajmy mimo wszystko, że do tej pory za każdym razem mniej lub bardziej, ale jednak te Predatory były przeciwnikami, ewentualnie w ostateczności lekkimi sojusznikami, tak jak na przykład to było w Alien vs Predator pierwszym. Ale to już wystarczyło. I, i sam fakt tego, że Dan e, Trachtenberg, który do momentu tego filmu dla mnie miał 2-0, jeżeli chodzi o swoją twórczość em, predatorską, jeśli tak to można nazwać, jak najbardziej napawał mnie optymizmem, cieszyło mnie i czekałem. Czekałem niezmiernie i tutaj mogę powiedzieć, że chyba z dwa razy do siebie, dla, dla słuchaczy, dwa razy chyba przed premierą seansu pisałem, upewniałem się, czy na pewno i kiedy nagrywamy i w ogóle i tak dalej, więc e, oczekiwania były, ale... Po, że oczekiwania były przede wszystkim, żeby się dobrze bawić. No i ja Ci powiem, że ty, też czekałem z wypiekami na twarzy tak naprawdę na ten film, bo ja się podpisuję pod tym, co powiedziałeś, czyli że Dan Trachtenberg na razie miał 2-0, jeżeli chodzi o swoje filmy i przede wszystkim coś, co mnie napawało jakimś tam optymizmem co do Badlands, co do strefy zagrożenia, to to, że z jednej strony te trailery wyglądały intrygująco, ale z drugiej strony co dla mnie też właśnie było takim jakimś magnesem dla tego konkretnego tytułu, że to się zapowiadało, że będzie to trochę coś innego. I tak jak ja widziałem nawet różne fragmenty z rozmów, z wywiadów Trachtenberga przy okazji premiery tego filmu, to on też to podkreślał, że w zasadzie chciał zrobić coś innego, że miał pomysły tak naprawdę na nie wiem, jakąś kontynuację w zasadzie Preja, czyli żeby wykorzystać na przykład, nie wiem, naszą łowczynię z tamtego filmu, albo jakieś takie bardziej powiedziałbym klasyczne, czy utrzymane w tej takiej klasycznej formule Predatora filmy, no a postanowił zrobić coś nowego i coś, co dla mnie też jest plusem, no bo w sumie my tutaj wspólnie, tak jak siedzimy, ale też nawet ja bym powiedział szerzej w konglo, lubimy tak naprawdę rozszerzone uniwersa, a ewidentnie te trailery właśnie sugerowały, że z czymś takim będziemy mieli do czynienia, że, że ten miks tego, że mamy Predatora jako protagonistę, a nie antagonistę dla Odmiany, i że właśnie to będzie taki film pozbawiony, jak sugerowały trailery, nie wiem, ludzkich przeciwników, takiej klasycznej formuły gdzie nasz łowca musi po prostu wyrżnąć wszystkich ludzi i w końcu polegnąć bohatersko w starciu z jakimś głównym bohaterem. No to było coś, co wydawało mi się interesujące No i byłem bardzo ciekaw, jak ostatecznie właśnie Trachtenberg podejdzie do tego tematu. I ja Ci powiem, że tak jak zaskoczeniem było dla mnie, że ten film tak nagle w sumie został ogłoszony tak też dla mnie było lekkim szokiem jak na etapie już przygotowania bo, bo tego nawet nie wiedziałem przed seansem przeczytałem, że on miał ponad 100 milionów budżetu bo słyszałem o tym że on bardzo dobrze zarabia i że w zasadzie po tych kilku dniach zarobił prawie 90 baniek już na świecie i chciałem zobaczyć bo mówię a to już pewnie już jesteśmy na niezłej kurce, a tu się okazało właśnie ku mojemu zaskoczeniu, że nie i że że ten budżet przekroczył 100 baniek. Co sugerowałoby, że tutaj władarze Disneya z jednej strony chyba mają jakieś zaufanie do tego twórcy, ale też wierzą jakby w siłę tej marki. No bo umówmy się, 100 baniek to nawet na. To już nie jest film średnio budżetowy, ja bym powiedział. Tylko no to już jest budżet dosyć wydaje mi się istotny. Także no to, to taki ciekawy miks też jeszcze na początek, ja bym wrzucił. Znaczy wiesz, co. Z jednej strony pozytywne przyjęcie e, Preya, tak, I, jeżeli chodzi o film, który był, nazwijmy to z rzeczywiście takim bezpiecznym wejściem, bo pamiętajmy, że Prey wszedł jako e, film do streamingu, tak, bezpośrednio, tak? tak, tak. Dokładnie. Został on relatywnie przyjęty pozytywnie, no nie, nie, nie jesteśmy w stanie ocenić box office'u oczywiście, no bo to streaming, ale recenzje były raczej pozytywne, raczej e, zachęcające. Później mieliśmy e, tą animację i też ja bym powiedział, że te 100 milionów to nie jest tak dużo. Znaczy się, biorąc pod uwagę, że e, na pewno oczywiście to, to nawet nie ma podejścia do tych wielkich blockbusterów 250+, plus, nazwijmy to, ale 100 milionów to jest jeszcze w miarę bezpieczne podejście, biorąc pod uwagę, że masz twórcę, który jest w miarę sprawdzony z franczyzy, która przyciąga mimo wszystko ludzi, a, nawet nie siedzących w samym uniwersum tylko chcących, podżądających takiej rozrywki bardziej naparzankowej, nazwijmy to w ten sposób no bo, no bo każdy, kto chociaż trochę lubi kino, akcji, kojarzy kim jakby założenia jest świat, albo jaki jest świat Predatora, więc nawet jeżeli film będzie zły, no to wiemy, że będzie bicie się, zabijanie, strzelanie i tak dalej, i tak dalej, więc ja bym powiedział, że to nie, jest ta... to nie jest oczywiście sukces na skalę horrorów które kosztują 5, 10, 15 milionów, po czym zarabiają 200-300 ale bardzo mnie cieszy oczywiście już teraz mogę powiedzieć fakt tego, że rzeczywiście ten film miał solidne otwarcie. Pytanie oczywiście jak to w dłuższej perspektywie kolejnych weekendów ale trochę pozwolę się nie zgodzić, że to, to nie jest tak dużo mhm. znaczy te 100 milionów to jest taki taki ok, porządny budżet, ale który ewentualnie można przepalić, jeśli tak to można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o filmy um, współczesne. No w sumie tak sobie pomyślałem, że jakbym był złośliwy, to bym powiedział, że to pewnie budżet jednego odcinka Mandalorianina, więc, więc faktycznie to, to może bym musiał odszczekać trochę to, co powiedziałem, ale trzymając się jeszcze trochę tej kwestii finansowej, to ja Ci powiem, że wydaje mi się, że to jest do dobrze wykorzystany pieniądz, bo y, zanim wejdziemy, y, przejdziemy do fabuły i do spoilerów tak naprawdę bardzo szybko, dosyć tradycyjnie też dla y, naszych rozmów, bo y, tak wspólnie uznaliśmy, że tak naprawdę jak zaczniemy wchodzić w fabułę, to y, no, bez spoilerów będzie nam trudno rozmawiać, to y, ja jestem zadowolony z tego, y, jak ten świat został wykreowany. Y, miałem y, z, t, w kilku momentach dosłownie lekkie takie poczucie, że obcuję z um, wygenerowanym światem i to tak naprawdę mm -hmm. raz mi się to zdarzyło na samym początku w scenie otwarcia w jaskini, y, gdzie... Tak, troszeczkę tak, tak. miałem wrażenie, że to tutaj, to jest taki, taka jedna z tych sekwencji, gdzie trochę te efekty specjalne czy nawet szerzej jakby cały układ tej sceny powodował, że trochę to mi wyglądało tak dyskusyjnie. No co? Plus montaż. Tak, plus, Ja bym o też chodzi. dorzucił montaż. O, o, o, jakby, no nie będziemy to nie jest spoiler specjalny, no jest walka otwierająca i jest ona trochę mało czytelna. To rzeczywiście rzucało się w oczy. Tak, dokładnie to jest, to jest ten mój problem, że nie dość, że same wizualnie a średnio grają, to ten montaż powodował, że no, ja się troszeczkę gubiłem i później do, miałem jeszcze jeden taki też moment, gdzie czułem, że trochę te efekty specjalne mi chrupią, ale całościowo ja mam wrażenie, że jak na to, co tutaj dostajemy, a już trailery sygnalizowały, że będziemy głównie na jakiejś obcej, nieprzyjaznej planecie, jak na to, że mamy tutaj różnego rodzaju potwory, jak na to, że mamy też te, te elementy ze świata obcego z tymi takimi wstawkami wizualnymi nawiązującymi właśnie do tego korporacyjnego świata Wayland yutani no to ja ci powiem, że byłem w sumie nawet szczególnie po tym początku, który trochę mnie zaniepokoił, dosyć pozytywnie zaskoczony tym, co finalnie dostaliśmy. A jak ty oceniasz ten znaczy, filmu? jeżeli chodzi chodzi o aspekt e, wizualny, tak jak mówię, ta scena otwierająca, ta walka otwierająca, ona jest e, z jednej strony troszeczkę za ciemna, mhm, trochę taki totalnie. ten case czasami, na przykład nie wiem e, pierwszego Venoma, gdzie walka finałowa jest w ciemnościach i, i za bardzo nie wiemy co się dzieje, znaczy to jest tylko jeden z przykładów bo, bo to jest dosyć częste e, e, w tworzeniu filmów, że jak chcemy przeoszczędzić to na walce po prostu robimy ciemność i, i wtedy jest to trochę prostsze, plus ewentualnie właśnie trochę kiepska koordynacja walki, no bo jeżeli mamy dwóch bardzo podobnych przeciwników, to ja się łapałem na tym, że nie do końca wiedziałem mimo wszystko, ale... Pomijając to i może pomijając jakieś pojedyncze momenty, gdzie trochę zabiegami, jakimiś ujęciami kamery i tak dalej maskowano dosyć skutecznie, ale jednak widać, że maskowano e, ograniczenia budżetowe, znaczy ograniczenia, po prostu taką, taką koncepcję. Ja jestem bardzo zadowolony. Jakby ja naprawdę mogę powiedzieć, że drogie Hollywood Tutaj jest kolejny przykład, że za te 100-150 milionów dolarów da się zrobić film, który nie jest, owszem, nie oszukujmy się, nie jest y, wybitnym dziełem przełomowym, jeżeli chodzi o efekty specjalne, który zapiera nam wdech w piersiach, ale który jest ładny, który jest dobrze zrealizowany i daje radochę zarówno pod kątem wizualnym, jak i również pod kątem muzycznym. Mm -hmm. Bo to jest niesamowite, że w akcyjniaku zazwyczaj ta muzyka... Robi swoją robotę, że jest w trakcie walki, pościgu, wybuchów, czegokolwiek, ale ona nie zapada nam w pamięć. Natomiast tutaj, nawet na etapie muzycznym, co ja później będę się jeszcze bardziej zachwycał, mamy budowanie tego świata. Mamy akcentowanie pewnego rodzaju kultury związanej z, z całym yy, społecznością, powiedzmy, predatorów. I to jest świetne. I, i to jest, bardzo mi się podoba. I jest to taki trochę promyk dla mnie nadziei pokazujący, że no da się zrobić te filmy z akcją, z uderzeniem, a jednocześnie nie kosztujące tyle i ładnie nadal wyglądające. Po prostu robiące e, e, swoją, swoją robotę, bo te światy, ten świat jest naprawdę w porządku, ładny, niebezpieczny. I przekonujące. No, ja się bardzo cieszę, że dotknąłeś tematu muzyki, bo to jest coś, co też chciałem wyróżnić, bo strasznie mi się podobała muzyka w tym filmie i naprawdę uważam, że kapitalną robotę zrobił duet Sara Schachner, która pracowała też i przy preju, i właśnie przy animacji, ze wsparciem Benjamin'a Wolfisha, który jest z kolei gościem, który naprawdę ma potężne portfolio. On już też pracował przy animacji, ale on tylko. W tym roku robił muzykę do yy, no, tej nowej obecności, na przykład do Until Down, do yy, Krawena Łowcy, do yy, tego mm -hmm. Wilkołaka, Łanela, Także no, jest wyjątkowo zapracowanym gościem, yy, ale naprawdę uważam, że on tu zrobił bardzo dobrą robotę właśnie w duecie z Sarom Schachner i yy, ta muzyka jest charakterystyczna, yy, zapada gdzieś tam w pamięć, ale też to, co mówisz. To nie jest takie oczywiste. Nawet ja bym powiedział z perspektywy takiego kina wysokobudżetowego, to jak tutaj twórcy muzykom budują świat, bo to jest faktycznie coś, coś bardzo fajnego, ale to tak jak też zasygnalizowałeś, myślę, że możemy to sobie rozwinąć tak naprawdę już w sekcji spoilerowej no a jak ekipa aktorska ci się podoba chociaż to sumnie nazwane bo... jest, właśnie tutaj ekipa aktorska nazwijmy to z twarzy bo, bo, znaczy, bo teoretycznie aktorów mamy w tym filmie dużo ale tak naprawdę z twarzy mamy dwóch Więc, Znaczy, mamy dwóch aktorów w bardzo dużych ilościach jeśli tak to można um, powiedzieć I to też mnie cieszy znaczy, cieszy mnie niezmiernie, że nie mamy filmu, który opiera się stricte na danym nazwisku. No bo dobra, mhm. i nie chcę tutaj oczywiście jakby to powiedzieć dyskredytować kariery Elle Fenning, która jest dla mnie relatywnie nową aktorką. Znaczy się, to jest jedyny pierwszy film, gdzie ja ją kojarzę, czy będę ją kojarzył z czegoś konkretnego, mimo że w wielu wielu rzeczach różnych zagrała w przeszłości, ale no, żaden nie był powiedzmy gdzieś tam nie trafił nam ostatecznie na moją listę. Ale cieszy mnie to, bo w pewien sposób zawsze odciąga to trochę... Jakby film nie nakłada swojego nacisku na tego aktora. No to znane nazwisko, które ma być teoretycznie z przodu i też jakby nie mamy tych oczekiwań. I pod tym kątem musimy też pamiętać, że jest to film, no tak jak mówimy, z Predatorami, z Predatorem w roli głównej i innymi Predatorami. To oczywiście nie jest zaskoczenie, bo to było po trailerach. I ja jestem bardzo zadowolony. Jak udało się... Fizycznością, efektami specjalnymi czy też praktycznymi, oddać emocje, oddać y, to, co mają, przeżywają nasi bohaterowie, to, co oni właściwie robią, ale też jak sprawnie ten film jest y, fizycznie zrobiony. Nasz główny bohater, który biega, walczy, skacze, przewraca się, jest ciskany po różnych przestrzeniach i tak dalej, i tak dalej. Oglądając to wszystko, ja byłem autentycznie zachwycony, jaką drogę przeszedł Predator w kinie. Znaczy się od pierwszego Predatora, gdzie nie możemy go pokazać zbyt wiele, bo nie mamy aż tak rozwiniętej technologii, umiejętności, mimo wszystko praktycznych kostiumów, żeby mógł on cały czas być na ekranie, więc jest bardziej tym takim Spooky manem, tym, tym tym straszydłem, który dopiero na koniec pojawia się w pełnej okazałości, do momentu, że jesteśmy w stanie stworzyć film, gdzie aktor dobrze odgrywa rolę tego naszego kosmicznego łowcy i podoba mi się to, podoba mi się pójść właśnie na film, gdzie nie mam specjalnych oczekiwań, nie, nie kojarzę za bardzo nazwisk, ale nie jest to dla mnie najważniejsze, tylko jest ważny fakt tego, jak ci aktorzy, dla mnie mało znani, wykonują swoją robotę i tutaj jest świetnie. Generalnie rzecz ujmując, to co Ella Fanning wykonuje jako cyborg, w różnych kombinacjach, jeśli tak to mogę powiedzieć, jest świetne, bo to jest bardzo dobry, skrajny popis aktorski między przeskakiwaniem, między dwoma charakterami, jeśli tak to można powiedzieć, a z drugiej strony, e, przede wszystkim ta fizyczność i, i ta umiejętność zagrania ciałem, kiedy predatory muszą oddawać jakieś emocje, e, czy, czy, czy powiedzmy, interakcje między innymi, i to jest, to jest naprawdę solidnie zrealizowana robota. No tak, to ja tutaj się pod tym w zasadzie w Całości mogę podpisać. Dla mnie to było aż tak naprawdę duże zaskoczenie, też pozytywne, ile te, tego aktorstwa, szczególnie jeżeli chodzi o postać Predatora, mamy. Zresztą takie zabawne zdjęcia widziałem z planu, kiedy Elfening jest do połowy w niebieskim wdzianku i na takim wózeczku jeździ przyczepiona do pleców <laughs> właśnie aktora, który się wciela w Predatora, żeby to można było w, pro, w postprodukcji wszystko szczyścić. I y, no to naprawdę dobrze, dobrze wypadło, tym bardziej, że y, z tego co te, też doczytywałem, to oni y, też używali maski, trochę w postprodukcji tak naprawdę ta twarz Predatora y, mhm. była poprawiana, żeby to właśnie lepiej wyglądało, jeżeli chodzi o, o jakąś tam mimikę, o mowę, ale to, to się prezentuje dobrze. A z Elfening y, y, y, to... O tyle jest zabawna kwestia, że ja w ogóle na trailerach w pierwszym momencie to nie poznałem, że ona się wciela w dwie różne postaci i ktoś mi dopiero uświadomił tam na Twitterze w jakiejś dyskusji, że, że tak jest i to jest naprawdę duże, też pozytywne zaskoczenie, bo tak jak mówisz, to jest świetnie ogrywane, tym bardziej, że te postaci są... Bardzo różne w charakterze, co ma uzasadnienie fabularne, co, co też mi się bardzo podobało i ja byłem naprawdę pod dużym wrażeniem jak takimi prostymi patentami udało się wykreować dwie różne postaci i, i przez to też jak ona właśnie gra oba androidy no to jest coś, co z dużą przyjemnością się na to pod kątem tej aktorskiej roboty patrzy. Wejdziemy zaraz w spoilery, to ja Cię jeszcze zapytam szczególnie o ten kontekst taki humorystyczny, bo, bo tutaj nie wiem na ile to, to Ci się dało, ale to już mówię, trochę, trochę sekcja spoilerowa, więc to, to zostawię za chwilę i nie wiem, czy byłbyś chętny przybliżyć zarys fabuły tak naprawdę, żebyśmy sobie ocenili jeszcze, jak jak nam się to ostatecznie spięło i właśnie wejdziemy już w dyskusję o szczegółach. Więc tak naprawdę mamy no tutaj... To moim zdaniem to już. że to nie jest do końca spoiler, ale mamy naszego głównego bohatera Deka, tak się nazywa nasz Predator, który wyrusza na planetę śmierci. Koncept znany dosyć w sci-fi, czyli taką planetę, gdzie wszystko chcecie zabić czy to roślinność, czy to zwierzęta, czy to atmosfera itd., itd., żeby zapolować na. Zwierza, którego nie da się zabić, ponieważ postanawia on udowodnić przed swoim klanem, a szczególnie przed swoim ojcem, to, że może być kolejnym członkiem klanu, może być pełnoprawnym predatorem, pełnoprawnym jałcza i postanawia zapolować na takiego grubego zwierza, co oczywiście nie do końca i tak obchodzi jego ojca, który postanawia go zabić. A dokładnie rzecz prosi o to, żeby wykazał się jego starszego brata Quay'a, który ostatecznie się buntuje i pozwala tak naprawdę Dekowi zapolować na tego potwora, wysyłając go w statku na tą misję i Dek postanawia zemścić się. No i okazuje się, że podczas swojej podróży zdaje sobie sprawę, że nie jest on pierwszą istotą żywą lub syntetyczną, która wylądowała na tejże planecie. No i natrafia na, swoją, na swojej drodze z na uszkodzoną androidkę Teję, która jest można chyba to po prostu powiedzieć jest biolożką jest specjalistką od, od, od badania przy flory i fauny danych planet różnych planet i nasza ekipa postanawia dotrzeć do jamy miejsca leżakowania tego potwora żeby Dek teoretycznie mógł spełnić swoją obietnicę odzyskania uzyskania honoru w imię swojego brata to i tak już dość, dość dużo zaspoilerowałem, mi się wydaje, ale no to jest dosyć film, który bardzo szybko buduje to, to założenie, bo to jest tak naprawdę pierwsze 15-20 minut e, i później mamy do pewnego rodzaju, można powiedzieć kino drogi mhm. przez zabójcze pustkowia. No to, żebyśmy się tutaj nie krygowali w rozmowie, no to tylko powiedz mi sef, dla tych, którzy nie chcą wejść z nami w, te, w tę sekcję spoilerową, jak to ostatecznie strefę zagrożenia oceniasz? Czy mamy 3-0 dla Trachtenberga? Czy na przykład jesteś w obozie, który też zaczyna się, mam wrażenie, trochę formować, że to nie jest do końca udany film, żeby nie powiedzieć, że jest to porażka. Jak Ci się spodobał ten tytuł? Wiesz co, przed nagrywaniem zastanawiałem się dosyć mocno i to jest film, którego się nie spodziewałem, którego nie wiedziałem, czy chcę i którego, ch nie, nie, którego ostatecznie bardzo chciałem i bardzo chcę i chcę więcej. Generalnie rzecz ujmując, jest to film, który jest jakiś, jest zmianą. Rozumiem doskonale dlaczego pojawiła się, nazwijmy to, dyskusja do pewnego stopnia e, dotycząca koncepcji, założeń tego filmu. Ale ja jestem tą osobą, która powie, że jestem bardzo, bardzo na tak. Bo mamy coś innego. Mamy jednocześnie odniesienia do przeszłości. Mamy tutaj trochę wszystkiego dla każdego. Bo wbrew wielu opiniom, wbrew wielu założeniom, tu nadal jest gigantyczna dawka czystego predatorstwa, jeśli tak to mogę nazwać, bo naprawdę dzieje się dużo i co mnie na przykład bardzo bawi um, używanie argumentu, że film jest PG-13, ja tylko <śmiech> pragnę przypomnieć, <śmiech> tak, tak. że film jest PG-13, jeżeli to znaczy nie może wtedy być rozlewającej się krwi czerwonej, ludzkiej. Więc wszelkiej innej maści krew może jak najbardziej być obecna, nie można przeklinać, co akurat w tym filmie nie jest absolutnie żadnym problemem, bo z jednej strony mamy do czynienia z predatorami, a z drugiej strony z syntetykami, które z założenia nie przeklinają. Więc ja jestem bardzo na tak, wszystkim fanom predatora polecam, zdając sobie jednocześnie sprawę, że niektórzy mogą się od niego odbić, może to nie być dla każdego. Ale nie zmienia to faktu, że bawiłem się naprawdę, naprawdę dobrze. No, ja miałem tak, że początek raczej spowodował we mnie narastające obawy, no bo i ta pierwsza scena, która nie do końca do mnie przemawiała wizualnie i miałem wrażenie, że pomimo tego, że tu pełna zgoda, że ten film dosyć szybko buduje takie zawiązanie akcji, to ja trochę po tym początku miałem obawy co tak naprawdę finalnie tutaj dostaniemy ale w którymś momencie całość mi kliknęła i y, też bawiłem się bardzo dobrze. To jest y, moim zdaniem tytuł, który na pewno będzie dzielił widzów, chociaż część y, krytyki uważam, że jest absurdalna, no ale to jest niestety, no żyjemy w takich czasach, że, że bardzo łatwo y, w popkulturze y, popaść w, jak, w jakąś absurdalną krytykę, ale to rozwinę w sekcji spoilerowej y, tak naprawdę. Y, dość powiedzieć, że delikatnie rzecz ujmując, jeżeli ktoś uważa, że ten film jest walk, to radziłbym przemyśleć swoje, swoje życie, ale z drugiej strony jest tak, że to jak bardzo inny jest to tytuł od wszystkiego, co tak naprawdę widzieliśmy w tej serii, nawet biorąc pod uwagę przegiętego Predatora Jack, Shana Blacka, no to, to może być tytuł, który faktycznie spowoduje, że część fanów no może się nie wiem skonsternować, czy może się zdziwić, przy czym no, ja mimo wszystko jestem na tak, bo kluczem jest to, co ty też podniosłeś, czyli że tu jest naprawdę dużo um, Predatora. I pomimo mhm. tego, że to jest film bardzo inny od tego, co do tej pory widzieliśmy, to um, wydaje mi się, że on um, jest tym, czym ja się spodziewałem i na co liczyłem po cichu, że będzie, czyli że to będzie naprawdę pomysłowe rozwinięcie całego tego uniwersum. Nie? Czyli takie rozszerzone uniwersum na pełnej, nie? że nie dostaniemy po prostu tylko jakiejś takiej kosmetycznej wariacji na, na temat, tylko że pójdziemy w nową stronę. I wydaje mi się, że to jest naprawdę coś, co, co całkiem fajnie zadziałało i jakbym nie polecał pewnie tego tytułu na wejście w ogóle w świat Predatora, tak wydaje mi się, że to jest na pewno interesująca rzecz. I, i mówię, to nie będzie tytuł, który ja będę oceniał 10 na 10, ale naprawdę po raz kolejny Trachtenberg pokazuje, że i ma pomysł na ten świat i, i rozwój tego mhm. świata, i przede wszystkim nie boi się podejmować pewnego ryzyka. I co więcej, też jeżeli ktoś widział i jego Prey i na przykład tę animację, no to Pewne elementy, jak chociażby właśnie ten, ten humor, który no, może być czymś, co będzie dla wielu bardzo ciężko strawne, no to wydaje mi się, że to też jest rozwinięcie już pewnych elementów, które widzieliśmy w tych jego wcześniejszych filmach. Tak? Czyli bo oboje się zgadzamy, jest 3-0 dla <grym> Krachtem tak. jeżeli chodzi o Predatory nowe. Tak. No i to, jeżeli filmu nie widzieliście, albo nie chcecie po prostu słuchać spoilerów, no to dziękujemy wam za uwagę. A wszystkich pozostałych zapraszamy do, do sekcji spoilerowej. No i ja zacznę jeszcze tak delikatnie, zanim się może wszyscy rozłączną. I powiedz mi, Sef, jak ci się spodobała ta Fena, czyli planeta, na którą trafia czy Jenna, o, bo to tak ta, ta, to się właśnie, Jenna, tak, tak, Jenna. Planeta, na którą trafia Dek, pod tym, takim konstrukcyjnym i, i całego pomysłu na ten, na ten świat tak naprawdę. Wiesz, co się powiem, ja jestem e, bardzo... Ja, ja się szczerzyłem, kiedy ja oglądałem przygodę naszego głównego bohatera i nie tylko jego na tej planecie, z jednej z zaznaczej przyczyn. Wspominałem wcześniej, że to jest ten, on jest nazywany w tym filmie też Świat Śmierci, czy też Death World, e, bo to jest koncepcja, którą ja na przykład bardzo kojarzę, przede wszystkim ze świata Warhammera 4000. Założenie mm -hmm. jest takie, że są planety, na których jest praktycznie tylko i wyłącznie śmierć i one są prawidnie do zamieszkania. Oczywiście często są one przesadzone i na przykład z jednej z takich planet w tym uniwersum jest, pochodzi kolonia ludzka, która produkuje dosłownie tylko i wyłącznie takich Johnny Rambo z dżungli, którzy biegają po prostu wśród toksycznych pająków, wszystkiego w krótkich rękawkach z gigantycznymi mięśniami. To jest cudownie przerysowane i ja to strasznie lubię. I cieszy mnie, że trochę pośrednio dostaliśmy aktorski, aktorski ukazanie tego rodzaju świata z 40 4000 w czymś innym, ale nadal. E, planeta jest jak najbardziej w porządku. E, podoba mi się jej różnorodność i to niebezpieczeństwo na każdym kroku, zarówno od roślin, zarówno od zwierząt. Ale co jest jedną z tych najfajniejszych rzeczy? Ona nie jest przesadzona, znaczy się ona, da się ją zamieszkać, bo jest wyzwaniem, jest pewnego rodzaju naturalnym poligonem, gdzie mogą przetrwać najsilniejsi. I to jest koncept, który będzie przewijał się przez cały ten film I, i to mi się strasznie podoba, że jest on tak naprawdę tym polem testowym dla naszego głównego bohatera, który nie szybciej, prędzej czy później, ale musi się nauczyć, żeby przeżyć. I sama koncepcja, samo to pokazanie, ukazanie tego wszystkiego dla mnie działa, najzwyczajniej świeci działa i daje mi tą radochę, i, i pokazuje mimo wszystko jak ta planeta potrafi jest, ona jest zabójcza, to nie jest tak, że mimo tego co się dzieje fabularnie tutaj nadal na każdym kroku jest zagrożenie, na które trzeba uważać, że nie można powiedzmy stracić całkowicie um, uwagi i, i powiedzmy ostrożności w poruszaniu się po tym świecie. No ja uważam, że to też jest taki koncept samograj, jeżeli jest dobrze wykonany, a tutaj jest dobrze wykonany. Mi trochę ta planeta się kojarzyła z Wyspą Czaszki z Konga Mm -hmm. I, I tam mi się to podobało, i tutaj też mi się to podoba, chociaż jest zrobione troszeczkę inaczej, dlatego że tutaj jest postawione na różnorodność, a niekoniecznie na wielką skalę. Nie? No bo na przykład, nie wiem, w Kongu to jednak mieliśmy tę większą skalę, te mnogość wielkich potworów, tak naprawdę, i tego Konga jako tego samca alfa, jest jeżeli chodzi o całą wyspę czaszki. Tutaj też mamy oczywiście tego właśnie samca alfa, że się tak wyrażę, mitycznego, legendarnego potwora kaliska, o którym krążą legendy, że nawet najtwardsi predatorzy się go boją i nie potrafią go pokonać. Co zresztą ma bardzo fajną przewrotkę, bo się nagle okazuje, że to jest uzasadnione popularnie, z czego to wynika, co naprawdę mnie rozbroiło, przyznam się szczerze, ale to, co mnie urzekło na swój sposób, to to, jak ta planeta jest różnorodna w tej skali mikro. Ta trawa tnąca niczym szkło, te wybuchające robaczki, te mm -hmm. jakieś kwiaty, które polują tak naprawdę na przechodzące jakieś żyjątka, doprowadzając, doprowadzając ich ciała do paraliżu i tak dalej, tak dalej. To było super, bo miałem poczucie, że ten świat dzięki temu żyje, nie? że wiesz, tu mamy jakieś mhm. te pnącza zabójcze i tak dalej, a z drugiej strony to akurat to może znów będzie lekko przewrotne. Ale to podobało mi się też w kontekście tego, że dostajemy tutaj Wayland Utani na kolejnym polowaniu na super jakieś unikatowe formy życia, które będzie można zamienić na broń biologiczną albo wykorzystać w inny sposób. No, co mówię, dosyć tak przewrotnie się będzie łączyło z obcym ziemią i z tym, co już widzieliśmy wcześniej, ale no naprawdę ta konstrukcja świata zaskakująco fajnie mi tutaj siadła też. To tutaj, Jerry, muszę powiedzieć ci w ten sposób, że chyba takim najlepszym przykładem który mi się podobał, tego, że to nie jest tak, że planeta jest wypełniona, wiesz, jakimiś pułapkami i trzeba te pułapki zaliczać, to jest fakt pewnego rodzaju em, kooperacji, bo mamy tą scenę, gdzie nasz główny bohater przechodzi przez pole paraliżujących kwiatków, tak, tak, a tak. jakiś tam powiedzmy e, pterodaktyl, czy jakiś tam latający potworek, wie o tym i on specjalnie spróbuje go uśpić, żeby samemu się nie męczyć i wykorzystać to, więc pewnego rodzaju, oczywiście kwiatom jest to obojętne, ale inny drapieżnik może z tego skorzystać, więc jest to współgrające i też na przykład bardzo ucieszyła mnie mimo wszystko fakt tego, że na końcu nasz Predator wyciągnął z tego wnioski i wykorzystał później mhm. całą tą przyrodę tak, tak, tak. mniej lub bardziej do tego, żeby się uzbroić, co wpisuje się w to, jak ten film rozbudowuje, ale też dobrze pokazuje Predatory, czy też Jałcza, jako społeczność bo to nie jest tak, że predatory są najlepsze, koniec, kropka to są łowcy, którzy rozwijają swoje umiejętności, którzy rozwijają swój arsenał i niektórzy z nich w trakcie giną, ale niektórzy z nich osiągają ten najwyższy poziom i to jest to jest coś, co w tym filmie pod tym wątkiem jak to wiele osób nazywa em, familijnym jest również mocno zaznaczony i to jest, to jest ten aspekt, który tak bardzo mi się w tym filmie podoba. A to wiesz to, to pociągnijmy może od razu ten wątek i cię od razu <laughs> o, o to dopytam. No bo y, on, ten film się zaczyna już od y, y, takiego hasła, y, który... Y, jest żywcem wzięte właśnie z kodeksu yy, Jałcza yy, o tym, że w zasadzie Predator to jest yy, po prostu sam sobie i, i jest tym doskonałym łowcą i, i yy, takim właśnie... Yy, łowcą dla wszystkich tak naprawdę i mm -hmm. mam wrażenie, że ten film jest taki, takim przewrotną antytezą dla, dla tego wpisu z kodeksu Jałcza, a przynajmniej Dek staje się taką postacią, która uczy się przez cały ten film, że no, jakby to Dominik Toretto powiedział rodzina. Rodzina no tak, <laughs> tak, jest, tak. jest wszystkim. Nie? No więc powiedz mi, jak o, oceniasz właśnie cały ten wątek, no bo z jednej strony mamy ten początek, nie? czyli te relacje rodzinne i um, tutaj mogę nawiązać do, do tej jednego z głupich ostrz krytyki, um, czyli wyśmiewania um, wizualnej strony naszego Predatora, Deka. Um, co jest przecież uzasadnione fabularnie, że on jest właśnie takim trochę... Um, przegrywem, czy całą no klanu, nie ale tak naprawdę. Ale wiesz, on jest dzieckiem czy tam nastolatkiem, bo jakby to nie jest... Pamiętajmy, że my nie mówimy o obcym, który, pomijam, że szybko dorasta, tak, fizycznie i tak dalej, który jest bardziej zwierzęciem. Ma, mówimy tutaj o całej społeczności inteligentnej rasy, która ma jakiś cykl biologiczny, w jakiś sposób się rozmnaża i, i jest, jest jakby powiedzmy nami, tylko bardziej przystosowanymi do walki itd. itd. Więc no, to, że mamy młodego, który nie spełnia jakichś oczekiwań swojego ojca, który restrykcyjnie podchodzi do kodeksu, jest po pierwsze jak najbardziej w porządku, a po drugie... Mm, Predatory byłyby nudne, gdyby wszystkie były takie same. W poprzednich filmach, w poprzednich animacjach mieliśmy sytuację, gdzie przecież pierwszy w ogóle wątek, pierwszy motyw tego, że predatory są jakąś społecznością pojawia się już w drugim Predatorze, gdzie ginie nasz główny antagonista i nagle się okazuje, że tam jest cała inna grupka. Więc to już nam pokazuje, że mamy jakieś społeczność, mamy jakieś, muszą być jakieś interakcje i inne tego typu rzeczy. Więc tu jest po prostu rozbudowa czegoś wejścia w ten wątek, którego wcześniej nie mieliśmy, owszem, w inny sposób i ma to sens. Jeżeli mamy do czynienia z inteligentnymi istotami, które mniej lub bardziej, ale jednak jakieś emocje mają na tyle, żeby wykształcić sobie filozofię, no bo mają jakąś filozofię, tak? Mhm, tak. Y to zawsze będziesz miał jednostki, które będą bardziej przystosowane, bardziej, nie wiem, yy, yy, bardziej chętne od razu do działania, bardziej wykalkulowane, bardziej słabsze, silniejsze i tak dalej, tak dalej. I to dodaje nam całej tej różnorodności. Dodaje nam pewnego rodzaju charakteru. No bo jeżeli, że przecież z drugiej strony, w animacji, którą też dostaliśmy w tym roku, mieliśmy przykład Predatora, który zostaje zabity na arenie, bo jest, zakładamy słaby w jakiś sposób, tak? To od razu daje nam potencjał na różnego rodzaju spiski, knowania między klanami, bo wiemy, że są różnego rodzaju klany, więc... To dodaje głębi całej tej społeczności. Nie zaprzecza, to znaczy, że oczywiście tutaj mamy dosyć, no, dla niektórych ekstremalne odejście, że ja odchodzę ze swojego klanu, ale to też jest, za każdym razem, kiedy mamy jakąś historię, gdzie mamy jakąś społeczność, jakiś klan, prędzej czy później pojawia ci się wątek tych outcastów, tych, którzy odchodzą z różnych przyczyn, z różnych powodów, i to nie znaczy, że. Oni mogą być nieciekawi albo są słabi. No bo nie oszukujmy się, Dek nie jest słabą istotą, szczególnie na końcu filmu, tak? Osiągnął i tak naprawdę sam jego ojciec mówi na końcu, że rzeczywiście może popełniłem błąd, jesteś tym godnym, tak? Tylko że ojciec poszedł w ekstremum, Dek chce iść inną drogą. Więc to jest rozbudowa świata, to jest coś innego i jest coś ciekawego, coś co daje potencjał na przyszłość, coś co daje radochę zrealizowane jest, no tak, że dobra, rzeczywiście dla niektórych to może być za dużo, ale moim zdaniem jest to cholernie ciekawe, bo pamiętajmy, że gdybyśmy mieli oglądać cały film z perspektywy Predatora, na przykład taki, jak był w pierwszym Predatorze, to to byłoby nudne. Mhm, On po tak. prostu by śledził. On po prostu by szedł, śledził i tyle. I no nie da się z tego zrobić zdałoby się z tego zrobić jakiś odcinek 20-30 minutowy animacji czy tam aktorski, spoko, ale no nie dwugodzinny film. No i co więcej tutaj ja tak powiedziałem, że to jest cały, cały ten film staje się taką antytezą tego kodeksu, co w sumie z jednej strony jest takim klasycznym tropem nie w mhm. fantastyce czy w ogóle w kulturze nawet bym powiedział, nie tylko w popkulturze czyli, że mamy niedopasowane towarzystwo, które uczy się ze sobą współpracować i tak naprawdę wyciąga ten morał, że właśnie w grupie raźniej nie wiem, też parafrazując małpy razem silne no, no tak. czy cytując w zasadzie słynne, słynne powiedzenie albo właśnie ta, ta, na zasadzie niedopasowanej rodziny no to jest klasyczny motyw tak naprawdę ale ja też się zgadzam, że to, tu jest nie to, że to dosyć ciekawie zrobione to jest to zmyślnie wpisane właśnie w cały ten świat Predatorów, bo ja też ze względu na to, co ty przywołałeś, to też właśnie sygnalizowałem, że tak naprawdę myślę, że jeżeli ktoś chociażby widział tę animację, to czy te elementy, czy chociażby na przykład humor, to będą rzeczy, które będą już pewnym rozwinięciem formuły, nie? No bo właśnie tak jak mm -hmm. mówisz, nie? Mieliśmy jakiś tam klan, mieliśmy jakiegoś Predatora Alfa, mieliśmy jakieś tam właśnie walki na arenie i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony tam już ta, ta, ta humorystyczna część też się w, przynajmniej w tej historii z pilotem mocno pojawiała, więc tutaj Trachtenberg tak naprawdę rozwija już pewne pomysły, które wcześniej zapoczątkował. No a co więcej, też podoba mi się, że na tym poziomie fabularnym budowy tego świata i całej tej planety to jest spuentowane mega z uroczym i śmiesznym żartem, kiedy nasza ekipa w finale widzi statek i Dek mówi, że to moja mama <śmiech> i to jeszcze gorzej niż tata, co, co, jest, co jest po prostu naprawdę taką sceną, która, która mnie totalnie rozbroiła, a a po drugie... Y Podobało mi się, że też mamy rozwinięcie formuły, jeżeli chodzi o technologię. Że z jednej strony, i to też mhm. widzieliśmy już w animacji, nie? Że, że tam też predatory miały różne te zabawki, ale tutaj y, można taki wniosek wysnuć, że to będzie trochę też być może klanowe, nie, że na przykład tak jak tutaj Dek i, i cały ten jego klan posługuje się tym mieczem e, takim plazmowym, czy e, tym łukiem plazmowym, że to na przykład mogą, mogą być takie sprzęty, które są dla nich, no może nie tyle zarezerwowane, no co są jakimś, jakąś taką ulubioną bronią. I to jest dodane do tych takich bardziej klasycznych zabawek, no bo w którymś momencie no pojawia się chociażby to nasze słynne działko laserowe. Mhm. Także no uważam, że to jest całkiem pomysłowe, pomysłowa rozbudowa tak naprawdę tego, tego świata i to jest właśnie to, na co ja liczyłem, że dostaniemy coś więcej, że jeżeli już robimy akcję z perspektywy predatorów, to że trochę pod podszewkę tego, tego świata wejdziemy i, i to jest spoko według mnie. Znaczy cała budowa tego, ale właśnie nawet do, właśnie, mamy matkę, czyli nie mamy, może tutaj mamy powiedzmy bardziej matriarcha świat, no bo wygląda na to, że rzeczywiście ta matka, nie wiemy za bardzo czy jest jakaś monogamia czy, czy, czy, czy poligamia w tym świecie i jak to właściwie funkcjonuje, więc to też jest jakiś potencjał na rozbudowę w przyszłości. Z drugiej strony mówienie o, o tym, że humor... Jak sugerujesz matriarchat, to nie wiem, czy wiesz, ale gdzieś no. na świecie zaczynają umierać na zawał ludzie. Ale, ale no dobrze, tylko że zdajmy sobie sprawę, że my do tego, do tej połowy, no może, że chyba, że w komiksach, których nie czytałem zbyt wiele, nie będę kłamał. Nie mieliśmy za bardzo tego rozwijane. Kto wie, jak to funkcjonuje? Nie, nie no to taki niewybredny właśnie... żarcik tylko. Ja wiem, o co ci chodzi. Nie, ja, ja, ja, ja zdaję sobie sprawę, oczywiście, pewnie, e, o, jasne, ale po prostu jest to ciekawe, bo, mhm. to, bo właśnie to jest to. Z jednej strony mamy akcję, bo, bo w tym filmie paradoksalnie każdy znajdzie coś dla siebie, bo ktoś chce edgy, rozry o, e, jakby wręcz do przesadnie edgy, naparzanie się predatorów i tak dalej. Jest. Humor jest. Jakieś Przesłanie, drogę bohaterów? Jest. Komediowość, drużynowość, jeśli tak to można nazwać? Proszę bardzo. Nawiązania do Aliena? Proszę bardzo. Ten film jest naprawdę sprawnie przemyślany. Możemy nie kupować do końca jego um, koncepcji, jego założenia, jego podejścia. I to rozumiem, i jasne. Ale... To jest naprawdę widać, że jest film zrobiony z sercem przez kogoś, kto chciał coś opowiedzieć w tym świecie. I naprawdę, może nie tyle otwiera dużo drzwi, tylko pokazuje nam to z różnych perspektyw, z różnych umiejętności i dodaje głębi predatorom. Bo na przykład fakt tego, że nasz bohater e, podczas pierwszej potyczki traci jakieś 3 czwarte swojego wyposażenia. No bo co z tego, że ma łuk, mm -hmm, skoro tak. łuk dosyć szybko tr traci i zostaje mu tylko praktycznie miecz i tak dalej. To jest ciekawe, to dodaje jakiejś nam tej głębi różnorodności między predatorami, e, bo tak jak mówisz, specjalizacje klanów, preferencje, może po prostu łowców, którzy, nie wiem, są snajperzy, są bardziej bezpośrednio walczący i tak dalej, tak dalej, tak dalej. To wszystko jest, jest ciekawe. Najzwyczajniej w świecie rzecz ujmując jest, e, jest ciekawe i Przechodząc trochę do humoru, no bo rzeczywiście są momenty, gdzie ten humor jest opanowany do perfekcji i nikt się tego nie będzie czepiał. Moim zdaniem na przykład dowcip z zabawką dla dzieci, że w pewnym momencie nasza android pyta się, co to, co to do jasnej cholery jest za zabawka dla dzieci. No to jest dla predatorskich dzieci, więc wiadomo, że zabawki dla małych predatorków zabijają syntetyki jednym strzałem. No oczywiście, ale z drugiej strony mamy... Ten, ten aspekt, który najbardziej przeszkadza, czyli z jednej strony androida, który jest gadułą, no bo jest e, przyrodniczką i ona powiedzmy jest w ten sposób zaprogramowana, a z drugiej strony mamy e, naszą nazwę, to roboczą małą małpkę, która na przykład naśladuje naszego predatora, czemu nie? Jakby jest to coś, co nie dostawaliśmy, ale z drugiej strony, znaczy, który może wydawać się troszeczkę nie na miejscu, ale z jednej strony mamy naszego depredatora, którego wiem, że wiele osób nie lubi, no ale ja uwielbiam i który jest przerysowany, no ale też mimo wszystko nie zapominajmy. Już pierwszy czy drugi Predator w inny sposób, ale też był często mocno przesadnie komediowy, czy w jakiś sposób dziwny. I miksowanie gatunków, miksowanie podejścia do świata Predatora nie jest złe. Tutaj, moim zdaniem, wychodzi to całkiem przyjemnie, bo też nie wszystko musi być maksymalnie brutalne, poważne i tak dalej, bo predator często nie jest, nie jest poważny, bo no, nie, nie musi być. Znaczy, ten, ten humor to jest coś, co mówię. Myślę, że ja jestem w stanie zrozumieć, że to niektórych będzie odrzucać, natomiast on do mnie jakoś tam trafia, dlatego że po pierwsze, ja uważam, że on nie jest przegięty w tym sensie, że jego mm -hmm. nie ma aż tak dużo, żeby to się zamieniło wiesz, w taką komedyjkę. To po prostu jest coś, co zmienia jakoś tam trochę tonację filmu i są takie elementy, które dla mnie były już może trochę za dużo, jak właśnie ten młody nasz zwierzaczek, czy jak się później okazuje dziecko Kaliksa, które naśladuje Predatora, no to już takie było dla mnie, ci powiem, na granicy. Ale z drugiej strony, na przykład to całe to gadulstwo T mi się podobało, bo ja mam wrażenie, że to było podwójnie świadome, jakby podwójnie świadome na zasadzie takiej, że z jednej strony ma to uzasadnienie fabularne i TIA staje się trochę taką panią ekspozycją, trochę postacią, która będzie nam wyjaśniała świat, trochę postacią, która będzie nam tłumaczyła Deka i tak dalej, i tak dalej, co jest fajne, no bo jednak wiesz, to, mm -hmm. to ja mam wrażenie, że Tia to jest trochę tak jak koncept z gry jakiegoś sidekika, który idzie za naszym głównym bohaterem i będzie właśnie gadał, komentował świat i tak dalej, i tak dalej, no bo, tak, bo, tak. bo, bo wiesz, bo Trochę, ty nawet to powiedziałeś, no co, jakbyśmy dostali samego Predatora, no to byłoby to trudne pewnie do zniesienia, no jakieś, nie wiem, skradanie, czy jakieś tam pochukiwanie, czy te ich klikanie tak naprawdę w tle, bez żadnego kontekstu, więc to gadulstwo TI jest na miejscu, tym bardziej, że właśnie to jest podwójnie przemyślane, no bo mamy Tj, mamy TESę i to jest motyw, który mi się też bardzo podoba, że mamy jasno powiedziane, że to są dwa syntetyki, które mają niejako wgrane emocje w konkretnym celu, no tylko, że stają się syntetykami na dwóch biegunach, gdzie Tia jest tą mhm. bardziej otwartą, taką empatyczną i sympatyczną postacią, a Tessa staje się tą postacią taką wyrachowaną i, i, i wiesz, ja rozumiem, Rozumiem, że znów to jest to, to, ta, e, taka biegunowość tego e, wątku, nie? Że, że mamy dwie tak skrajne mm -hmm. postaci. To, to znów może być taki element, gdzie e, niektórzy powiedzą, że za dużo, nie? że będą zgrzytać zębami na to, że e, to jest aż tak e, wyraźna opozycja, ale ja to kupuję. Dla mnie to, patrząc z perspektywy m, właśnie fabuły i, i, i tego, co się dowiadujemy, że tak naprawdę no, one tutaj przyleciały na naszą planetę zabójczą w konkretnym celu, i to, że one też tak się zachowują, to jest czymś uzasadnione. Ja to totalnie kupuję. Tym bardziej, że to też to, co powiedzieliśmy jeszcze na samym początku, że ja uważam, że Elfening bardzo fajnie tutaj wypada aktorsko. Nie? Że ona dodaje mhm. dużo wiarygodności tej postaci i dzięki temu nawet takie jakieś momentami przygięcia, czy absurdalne sceny, jak na przykład ta walka w końcówce, kiedy Tia walczy dwoma częściami swojego ciała. Tak, co, tak, tak. Co już jest też taką sceną, jakby bardzo mocno na granicy, ale mam wrażenie, że to jest tak nakręcone ze świadomością też tego, jak ta scena wygląda absurdalnie, że ja w sumie byłem w stanie to kupić. Jak to się zaczęło, to tak znów, takie miałem a chyba Przegięte, ale później stwierdziłem, że Tak jak to zostało to zrobione To, to ja, ja jestem w stanie to kupić I jestem w stanie uwierzyć w ten świat Znaczy tak, z jednej strony scena jest Bardzo fajna, bo, bo jest po pierwsze cool to, to jest po prostu cool, to, to jest dziwne Ale to jest, to jest pomysłowe To w pewien sposób daje radochę, kiedy rzeczywiście Z drugiej strony bardzo mi się podoba jak Tia Ze swoim charakterem Pamiętajmy, ona nadal jest zabójczym syntetykiem. Ona przecież gołymi rękami zabija um, tamtego y, drapieżnika, który chce zaatakować naszego głównego bohatera. Tak, tak. Masakruje, rozgniata inne, powiedzmy, syntetyki, bo jest po prostu silna. Tylko, że została zaprojektowana w taki, a nie inny sposób. No i do pewnego stopnia ta jej osobowość rozwinęła się, zmieniła się, a z drugiej strony jest jej, nazwijmy to, siostra bliźniaczka, która ma inną wgraną osobowość, żeby zapewnić dobre funkcjonowanie, bo pamiętajmy, że Tia miała siedzieć w laboratorium. Ona sama tak, mówi, tak, tak. że po prostu raz i teraz dla takiej osoby ciekawość wgrana jest niezbędna, tak? No potrzebujesz ciekawskiej osoby, która będzie analizowała, zadawała pytania i tak dalej, i tak dalej, będzie zbierała informacje, co ma jak najbardziej sens e i biorąc szczególnie pod uwagę, że no, nie oszukujmy się, w momencie kiedy pojawia się w jakimś filmie Wayland yutani nikt nie oczekuje, że to będą dobrzy ludzie, że to będzie korporacja, <śmiech> to która prawda, zrobi no. coś dobrego, więc to jest oczywista oczywistość, więc musisz dodać coś różnorodnego. Natomiast będąc przy Wayland yutani jest jeden szczegół, który nie wiem czy był zamierzony, ale strasznie mi się podobał, bo kiedy pierwszy raz widzimy w pełni tą ich bazę, to obozowisko, ja byłem święcie przekonany, że widzę nieco innym oświetleniu, nieco z innego ujęcia, ale dosłownie kadry czy fragmenty obcego Romulusa. Mhm. I koncepcja tego, że Wayland yutani w różnych filmach ma jeden wzór, wiesz, obozowiska, taki jeden uh -huh. uniwersalny yy, yy, koncept na baraki, na transportery, na skrzynie i tak dalej. I nieważne gdzie polecą w kosmos, gdzie założą kolonie, gdzie będą prowadzić badania, mają to samo. Jest świetne. To jest pierdółka, ale to jest pierdółka, która pokazuje, że mamy do czynienia z korporacją, która ma jeden opracowany wzór, wszędzie go przenosi i to jest super. I to mi się strasznie podobało na tym takim poziomie, jak i również z drugiej strony bardzo na przykład, jeżeli tak to mogę powiedzieć, po lubiłem tego naszego syntetyka od wszystkiego innego. To jest jeden aktor, który po prostu jest szeregowym syntetykiem, który ma przynieść, podać, mhm. zastrzelić i tak dalej, tak dalej. I on też robi świetną robotę, bo on, on nie ma emocji. On, on świetnie gra po prostu syntetyczne ciało, które będzie wykonywało zadanie tak długo, póki będzie miało tam nawet nie wszystkie kończyny, tylko zasilanie, nazwijmy to w ten sposób. Więc wplecenie całego tego Wayland yutani które po prostu znów jest tą bezwzględną korporacją, ale to też nie jest specjalnie rozwijane. Znaczy, wiemy, że to jest korporacja, wiem, że oni chcą to wziąć dla zysku. Koniec, tyle, dziękuję bardzo. I, i, i to jest Świetne. To jest naprawdę coś, co zostało bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze połączone i co też jest kolejny kamyczek do tego nerdostwa, bo ten film jest tak napakowany nerdostwem, że jestem zachwycony. Świat, czy też Wayland Jutani i ogólnie ludzie mają już dosyć dużą wiedzę o Jadrza. To nie jest pierwszy mhm. kontakt z Predatorami, więc jakieś interakcje w przeszłości musiały być, co znów daje nam... Okazje do kolejnych, nie wiem, crossoverów, łączenia i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię, że to ma być, ale te światy mogą egzystować razem i to jest jest fajne, tak takiego swanowskiego punktu widzenia strasznie mi się podoba znaczy tutaj nawiązując do tego co mówisz o tym wyglądzie z tego, tej, tej części związanej z korporacją, mi się wydaje, że to jest totalnie świadome, no jednak wiesz kiedy w którymś mm. momencie Tessa wsiada do tego, tej, tego takiego dźwigu robota, no to on też totalnie ma vibe tego co już widzieliśmy w uniwersum tak. obcego I, i nie wiem jak widzimy też wnętrza na przykład statku, czy, czy tam tych kwater w momencie, kiedy na przykład Tessa jest naprawiana, no to też jako żywo widać bardzo wyraźne inspiracje i utrzymanie spójnej stylistyki z tym, co w tym świecie obcego wcześniej widzieliśmy, także dla mnie to też jest spory plus i też ja Ci powiem, że podoba mi się to, że to jest dosyć stonowane w sumie. W tym sensie, że wiesz, jak już się pojawia Weyland Jutani, to ja w którymś momencie to miałem trochę taką obawę, że znowu przegnie tutaj Trachtenberg, nie? że mm -hmm. na przykład zaraz zobaczymy gdzieś obcego w ludówce albo, <śmiech> albo coś w tym stylu, takie, takie, wiesz, mrugnięcia okiem, ale już takie tak, tak, tak. niskich lotów, nie? Ale właśnie dzięki temu, że tutaj tego uniknięto, to jest tym bardziej wiarygodne. Nie? No mamy złą korporację i, i, i tyle. Także dla mnie to też jest plusik i Trochę tak jakby spinając jakby te wszystkie różne elementy, to pytanie, jak ci siadała akcja? No bo wspomniałeś o tym, że podoba ci się ta droga Deka jako postaci, to, to gdzieś tam zakładam też pewnie zbudowanie drużyny, to jak on, nie wiem, wykorzystuje tę planetę na końcu, ale jak znajdujesz właśnie te sceny akcji? Nie wiem, tam potyczka z Kaliksem, potyczka z tym kościstym bizonem na przykład, czy z tymi jakimiś drzewami na początku i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy te sceny akcji właśnie po tym, po, poza tą pierwszą później uważasz, że są jakoś tam, nie wiem, pomysłowe, dobrze zrobione? Czy, czy tutaj widzisz jeszcze na przykład jakieś pewne pola do poprawy tak naprawdę? Znaczy, powiem tak, wizualnie to jest bardzo wysoki poziom. Nie jest to może powiedzmy tak dobrze zrobione jak, nie wiem, sceny walki w Johnny Wicku. Ehm, ale nadal jest to bardzo wysoki poziom, no co najmniej 8 na 10, ale to też właśnie co mnie cieszy. One są pomysłowe i pokazują nam, gdzie leży w dużej części siła jadcza, siła predatorów ogólnie, nie tylko naszego głównego bohatera. To nie są um, idealne istoty do polowania tak jak obcy. Oni muszą, jasne, być wysportowani, szybcy, silni, zwinni, sprytni i tak dalej, ale przede wszystkim muszą myśleć. Muszą wykorzystywać to, co znajdą pod ręką, jeżeli zepsuje im się ich sprzęt, nadal muszą być śmiertelnym zagrożeniem. I to jest świetne, już nie mówię o tym ym, przebieraniu się w ninja trochę na koniec, żeby zaatakować tą bazę Wayland yutani ale mówię ogólnie w trakcie analizowania. Nie udało się to, no to jak tu się dostać do tego powiedzmy yy, Bizona, w jaki sposób się przedostać tu, tam i tak dalej, uczyć się cały czas, się uczyć, analizować i iść em, do przodu, wykorzystywać naturę, wykorzystywać okoliczności, e, na przykład tak jak wykorzystał fakt tego, że jego ojciec finałowej nazwijmy to walce, zakłada e, ten kamuflujący płaszcz. Odpalę statek, posypię tak, go piaskiem tak, i dzięki patent. temu zauważę gdzie to jest. I to jest właśnie to, to. Nie chodzi o samo naparzanie się, nie chodzi o same mięśnie, tylko jak te mięśnie jeszcze dodatkowo wykorzystać. Więc nie ma praktycznie walki, nie ma sekwencji, do której mogę powiedzieć, że jestem zawiedziony. Jasne, tak jak mówiliśmy ta pierwsza. Ona też nie jest zła koncepcyjnie, bo rzeczywiście braciszkowie fajniej się wymieniają e, wykorzystaniem sprzętu Predatorów, owszem. Ona jest po prostu kiepsko nagrana, nazwijmy to w sposób, sensie, czy zrealizowana technicznie. Ale poza tym ja jestem zadowolony I, i, I znów będę się powtarzał Ale fakt tego, że nasz bohater wyciąga nie chodzi o nawet, nawet nie chodzi o to, że On nie musi być sam Że może mieć swój klan Bo to też, pamiętajmy, on nie porzuca moim zdaniem do końca Drogi jadcza, tylko mhm. po prostu tak. Decyduje się iść swoją drogą Ale z drugiej strony on się uczy, on jest inteligentny i dlatego jest jeszcze tak groźniejszym zabójcą, bo jeżeli chcesz być na szczycie łańcucha pokarmowego, a możemy założyć, że predatory chcą być, musisz się rozwijać, bo przeciwnicy nie będą spali i to jest świetnie właśnie pokazane, nawet w takiej koncepcji jak on, kiedy on, no ja nie mogę przyjąć pomocy od kogoś innego, ale jeżeli użyję cyborga, bo cyborg jest, e, syntetyk jest narzędziem, więc nawet jeżeli gadatliwem, to jednak narzędziem, no to nadal mogę to zrobić. I co też daje trochę tego charakteru, bo gdyby predatory kropka w kropkę wypełniały tylko i wyłącznie swój... E, powiedzmy kodeks, to w pewnym momencie byłoby po prostu nudne. Musi być ta inność, ta różnorodność, te naginanie zasad, bo jestem święcie przekonany, że nie jednym klanie były jakieś zdrady, spiski, knowania i tak no tutaj te sceny akcji, przede wszystkim to, co moim zdaniem dobrze się sprawdza, to to, że one są różnorodne. I tutaj procentuje to, że ta różnorodność tego świata i to, jak można się tym pobawić, nie? Że mamy właśnie te potyczki pomiędzy predatorami, mamy potyczki deka z fauną lokalną, ale mamy też kilka tych epickich walk, no i ostatecznie też całe starcie z siłami wildland, Tutani. I tutaj kilka było takich stem, które mi się bardzo podobały i koncepcyjnie też fajnie mi zagrały i szczególnie tutaj ja bym chciał wyróżnić na przykład cały ten pomysł z tym Kaliksem, bo ja ci powiem, że rozbroiło mnie to i szeroko się uśmiechnąłem pod nosem jak się okazało, że on ma tak daleko posunięte zdolności regeneracyjne, że w zasadzie obcięcie mu głowy to na niewiele się zdaje mhm. i z jednej strony oczywiście jest to jakoś tam ponownie przegięte, no bo, bo ten film jest w wielu momentach taki bardzo no na granicy, ale z drugiej strony na poziomie koncepcji i tego, jak to jest wykorzystane, to ponownie jest całkiem fajnie zakorzeniony w tym świecie pomysł. Nie? No bo to też to, to, to, się, to spina wszystkie te wątki. Nie? Wyjaśnia, dlaczego Predatorzy się obawiają kaliksa, no bo no, no, trudno tak. jest wygrać z... Tego rodzaju jakby przeciwnikiem, który jest w stanie się po prostu zregenerować. Z drugiej strony wyjaśnia, dlaczego Wayland Yutani poluje na niego, no bo z jednej strony sam w sobie on jest bronią, a z drugiej, no nawet Tessa tam mówi w którymś momencie, że no teraz zajmiemy się tym czynnikiem regeneracyjnym właśnie badawczo, co, co też może być wykorzystywane na różne sposoby. To jest fajne. No i z trzeciej strony to jest naprawdę całkiem efekciarska scena akcji, bo i mamy tam to obcięcie ogona, czy, czy przecięcie w zasadzie go mhm, na, na pół, obcięcie głowy i to, to wszystko czy nie, bo to przecięty na pół to był ten ten byk, a, a, tak, a tutaj tak. to obciął mu głowę, która się zregenerowała, no ale wygląda to, to po prostu fajnie. No i y, y, uważam, że one też są całkiem y, właśnie dobrze nakręcone i y, y, trochę ja się zdziwiłem, że ta pierwsza scena na tym tle wypada właśnie tak słabo, bo y, trochę nie wiem, czy Trachtenberg... Y, nie pokpił sprawy o tyle, że jak ja z perspektywy całego seansu tak sobie o niej myślałem, to stwierdziłem, że on miał chyba pomysł, który też już wielokrotnie w kinie widzieliśmy, czyli żeby na ciemnym tle wykorzystać, wiesz, te plazmowe miecze, co miało dawać tak, efekt tak, tak. po prostu taki bardziej wizualny, nie? Że, że będziemy oglądać głównie te bronie, które będą się poruszały na tym ciemnym tle, no ale nie zmienia to faktu, że, że to jakoś nie zagrało, a te późniejsze sceny akcji mam wrażenie, że dużo lepiej były reżyserowane i dużo bardziej pomysłowe pod tym kątem. Znaczy, żeby tutaj nie było tak, że tylko i wyłącznie słodze. jest jeden aspekt, który sprawił, że momentami trochę przewracałem oczami i, i wydaje mi się, że można było to inaczej ograć, to zaskakująco często mamy w tym filmie slow motion. Które czasami jeszcze ma powiedzmy jakieś zastosowanie typu właśnie przecinanie na przykład byka na całej długości, ale na przykład kiedy nasz bohater odwraca się plecami i ma za sobą kul, cool wybuch, to już było takie po co? Jakby sam wybuch bym zrozumiał, jasne oczywiście rozpoczęcie walki, ale były te takie momenty, gdzie rzeczywiście... Trochę, trochę chyba za bardzo chcieliśmy być cool w stylu lat 80. czy coś w tym stylu, co, co nie wypadło aż tak dobrze. Przy czym znów to są pojedyncze elementy, pojedyncze rodzynki, bo pod kątem doznań akcyjniakowych z perspektywy osoby, która poszła na ten film, żeby po prostu zobaczyć, jak się fajnie naparzają, moim zdaniem ten film dostarcza w całości. No i to w zasadzie ja chyba się wyprztykałem z takich kwestii, które chciałem poruszyć. No, Nie wiem, czy ty masz jeszcze coś do dodania, czy coś jeszcze za tobą chodzi tak naprawdę w kontekście Badlands. Nie, powiem tak, naprawdę każda osoba, która... I chociaż trochę jej lubi filmy akcji, a jeżeli, e, tym bardziej, jeżeli kogoś chociaż trochę obchodzi Predator, warto zapoznać się z tym filmem, dać mu szansę. Totalnie rozumiem, jak to w komentarzach pod naszym materiałem, czy gdziekolwiek inni w dyskusjach będą pojawiały się głosy, że komuś ten film nie zagrał, nie za bardzo podszedł i rozumiem, jasne, tylko to jest... To jest to, co bardzo często y, przypomina mi się, kiedy przed epizodem ósmym Ryan Johnson, udzielił reżyser epizodu ósmego Gwiezdno -Wojennego, y, udzielił wywiadu mówiącego o tym, że y, on nie chce, parafrazuję, teraz upraszczam, on nie chce patrzeć na Gwiezdne Wojny jak na muzeum, czyli coś, co zostało wsadzone w gabloty i tego nie ruszać i to tak ma być, tylko to są... Mimo wszystko żywe organizmy, którymi można próbować coś zrobić, zmienić, pójść do przodu, pokazać w inny sposób i to w żaden sposób nie uszkodzi dziedzictwa czy czegoś takiego. I Badlands moim zdaniem jest dobrą decyzją. Naprawdę cieszy mnie, że próbujemy czegoś ro robić, coś innego, szczególnie, że Predatory, zawsze będę to powtarzał moim zdaniem, to jest marka, która od początku z filmu na film bawiła się różnymi gatunkami, stylami, próbowała czegoś innego. I tutaj mamy godną kontynuację tego, która z jednej strony bawi mnie niesamowicie z nerdowskiego punktu widzenia, z drugiej strony daje nam radochę akcyjniakową. I to jest ładny film, który fajnie się ogląda, bo się fajnie ludzie naparzają. Czasami się możemy zaśmiać, czasami będzie coś ciekawego, intrygującego. Nawet jeżeli nie kupujemy stricte koncepcji tego filmu, czy tego właśnie podejścia bardziej, jak to niektórzy nazywają, podejście trochę jak Strażnicy Galaktyki. Dobra, rozumiem, ale nadal leje się syntetyczna krew, leje się predatorska krew, dekapitacje, rozcinanie, zabijanie, masakrowanie się jest czym się bawić. Naprawdę i cieszy mnie niezmiennie, że ten film powstał w takiej formie i mówię Dan Trendenberg 3.0, czekam na więcej. No ten wątek familijności yy, ja mogę poruszyć na koniec jeszcze, że yy... Ja ponownie, wielokrotnie to mówiłem w tym odcinku, rozumiem, że komuś może to nie podejść i ty też to podkreślasz, natomiast ja ci powiem, że dla mnie to było tyle sympatyczne, że ja nawet się też uśmiechnąłem czytając już po seansie wypowiedzi Trachtenberga, który jako jeden z filmów, które były dla niego inspiracją wskazywał Konana Barbarzyńce. Bo ja miałem trochę przy tym filmie feeling takiego oldschoolowego fantazy, No bo tam często mieliśmy jakby trochę podobny trop, nie? Niedopasowaną grupę mhm. postaci jakiegoś po prostu samca alfa, który chciał iść samemu a i tak miał jakąś tam wokół siebie właśnie niedopasowaną drużynę, która mu pomagała na tej jego drodze bohatera. I, I to jest w sumie sympatyczna rzecz. Dla mnie ten seans to była sympatyczna, niezobowiązująca rozrywka. I no kolejny, taki interesujący w koncepcie ruch na drodze Trachtenberga, jako twórcy tej odnogi predatorskiej, że się tak wyrażę, jeżeli chodzi o Disneya, i ja jestem optymistyczny na przyszłość. No, jestem bardzo ciekaw, w którym kierunku my teraz pójdziemy, No bo Trachtenberg cały czas mówi, że on ma dalsze pomysły na rozwój tego świata, ale one są uzależnione, jak zawsze, od wyników Oczywiście, finansowych tak. poprzednika. No ale mówię, myślę, że tutaj pod kątem... Tym finansowym to liczę, że nie powinno być źle, a recenzje też raczej widzę, że są dosyć optymistyczne w przeważającej większości. Ja bym powiedział, że nawet wyjątkowo optymistyczne, bo mówię, ja nie chcę nawet na poważnie brać tych wszystkich głosów o woke, bo rodzina i, i tak dalej, że familijny predator. No owszem, ten film ma tę wymowę y, taką bardziej familijną, ale, y, ale nawet to można by łatwo obśmiać, bo przecież Dek w końcówce y, y, przyrównuje się do Wilka, nie? Mamy ten dialog pomiędzy nią tak, a, a tak. Tion na temat bycia wilkiem czy, czy właśnie przywódcą Watahy I, i nawet z tego punktu widzenia mógłbym to obśmiać no bo wilk to też jest przecież wiesz taka to to zwierzę, które jest często przez tych wielkich, groźnych facetów przywoływane jako jakiś pewien wzór więc trochę mnie bawiło z tej perspektywy to, że właśnie gdzieś tam czytałem utyskiwania, że, że tutaj no, zbyt familiarizowane inne podejście, no bo nawet w tej wymowie wydaje mi się, że to jest całkiem sensowne, zakorzenione w tym świecie i, i nieźle podbudowane w tym filmie. Także mówię, to, to nie jest moim zdaniem jakiś taki film, który jest jakimś 10 na 10, ale to jest ten rodzaj kina, które, o którym ja wielokrotnie mówiłem, że ja bym życzył sobie go więcej, czyli właśnie takiego trochę mniejszego, ale pomysłowego, świeżego, szterego i na dobrym rzemieślniczym poziomie I, i ten film wszystko to ma czy ktoś to kupi czy, czy tego nie kupi, no to już jest jakby osobna kwestia, no tak jak to zawsze w takich przypadkach też można powiedzieć, no jeżeli ktoś tego nie kupuje, no to może sobie wrócić do Schwanzenegera w jedynce na przykład i, i, i, i tam się zatrzymać tak naprawdę, no tym bardziej, że umówmy się kontrowersji w tej serii nie brakowało, bo czy właśnie wcześniej Predator blaka, czy Predators, no to, to już były filmy, które mocno dzieliły fanów, mam wrażenie. Także no, ta, ta, tendencja pewnie będzie podtrzymana pod tym kątem. Znaczy, to ja tylko się odniosę tutaj do dwóch rzeczy. Po pierwsze ja, i główna rzecz, która mi się podoba, ja, ja, to jest jeden z tych filmów, gdzie ja widzę, że twórcy się chciało, że, że ktoś miał jakiś pomysł, chciał to zrealizować i znów, mogę do końca tego nie kupować, może to nie jest do końca dla mnie, ale ja widzę, że tak zwane serducho zostało włożone w ten film, a po drugie no, znów, pamiętajmy no nie, to nie jest tak, że każdy film musi być albo 10 na 10, albo 0 na 10 mogą być filmy, które po prostu chcą być dobre w swojej kategorii, w swojej lidze i nie muszą być niczym większym, odkrywczym i tak dalej, i tutaj mamy to bo ja zdaję sobie sprawę, że wiele moich zachwytów jest czysto nerdowskich czysto z pozycji budowania świata, które przeciętnego widza nie obchodzą, ale znów po prostu czasami można obejrzeć sobie film, który jest prosty, które się naparzają, leje się ta syntetyczna krew i tyle, żeby się po prostu pobawić, więc tutaj naprawdę, naprawdę yy... Trzymam kciuki, bo kreatywności nigdy nie za dużo w Hollywood, szczególnie w dzisiejszych czasach i im bardziej będziemy próbować czegoś innego pójść w swoją stronę i prezentować to, tym lepiej po prostu moim zdaniem dla nas wszystkich. A po drugie też nie wszystko wszystkim się musi podobać. A, dokładnie tyle. tak, no dokładnie tak. Bo nie, nie oszukujmy się na tego, że każdy film z jakiejkolwiek franczyzy możemy powiedzieć, że komuś się nie podobał, więc no, no, no cóż. No tak, takie prawo serii. Ja akurat jestem jednym z tych fanów, który w ogóle Świat Predatora i Obcego między innymi za to lubi. Za tę różnorodność, nie? O, o, o, której, o której rozmawiamy i to ilu twórców się przewinęło i ilu twórców zostawiło jakiś tam autorski sznyt na tych filmach. Także, także to jest super. No i przede wszystkim dla mnie to też jest jakoś tam optymistyczne w kontekście Disneya, że przynajmniej na tym odcinku widać, że dają twórcom póki co pewną wolno, wolność, nie? Kończy się to różnie. Patrzę na ciebie, Obcy Ziemia, który dostał drugi sezon <laughs> jednak, więc nie wykluczam, że się, że się Sef spotkamy w przyszłości i się dowiemy, czy tutaj... serial jakoś tak, zakończył tutaj... tak naprawdę. Odsyłamy też do naszej recenzji, bo tam już jesteśmy mniej optymistyczni, ale, ale tam ja powtarzam się przynajmniej pod tym kątem, że warto próbować czegoś nowego. Tak, No i, i jeżeli y, póki co jakby twórcy mają kredyt zaufania, no to ja liczę, że y, ten kolejny obcy, czy, czy jakiś kolejny predator, którego dostaniemy, no przynajmniej będzie czymś interesującym. Także, no cóż. Y, za dzisiejszą rozmowę, Sef, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo za rozmowę i dziękujemy oczywiście naszym słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu. Tak, y, podzielcie się z, jak zwykle swoimi wrażeniami, czy jesteście w grupie tych fanek, fanów, którym się nowy Predator spodobał, czy może uznaliście, że nie wiem szczeniacki humor i familijny wydźwięk to już za dużo jak na uniwersum groźnych Jałcza, tak czy siak dzięki Sef jeszcze raz i do usłyszenia w przyszłości. Dzięki bardzo cześć. Do zobaczenia